Więc nasz porady jest zatytułowany Płać w przestrzeni domowej i będzie też w jakimś sensie informacja wcześniej dziewczynki. A w kręgu kultury zachodniej do niedawna jeszcze powszechnym było przekonanie, że naturalnym miejscem kobiecej aktywności jest dom, natomiast męskiej wszystko to, co dzieje się poza nim. W obecnych czasach ten model ulega powoli zmianie, co jest już w jakimś stopniu zauważalne także w Polsce. Jednakże nadal pewne sfery działalności dzielone są według tak zwanych naturalnych predyspozycji płci. Idea ta jest chętnie podtrzymywana na co dzień, często oczywiście tylko w sferze symbolicznej, bo w praktyce może to już wyglądać zupełnie inaczej. Według Stanisz to, co jest deklarowane na temat życia rodzinnego, zawsze do pewnego stopnia pokrywa się z dominującym politycznym, medialnym, religijnym czy naukowym dyskursem o rodzinie i pokrewieństwie. I w naszej po wypowiedzi postaramy się wykazać, no a także poddać pod zastanowienie może dalszą dyskusję, fakt, że podział ról na kobiece i męskie związany z przestrzenią domową jest po prostu wytworem kulturowym. I na podstawie dostawnej literatury, opracowania tematu postaramy się przedstawić, że to, co wydaje się niejako naturalnym stanem rzeczy, zgodnym z biologicznymi predyspozycjami płci, jest de facto interpretacją rzeczywistości i konstrukcją społeczną podtrzymywaną z pokolenia na pokolenie poprzez naukę i edukację, bo już praktyka poszczególnych osób w tym, w tym względzie może być trudna. W e, tych czasowych ujęciach, płeć męska i żeńska związana jest bezpośrednio z dychotomią natura kultura, a co za tym idzie, z kategorią tego, co domowe oraz publiczne. Taki podział wiąże się z dziwną, teorią społeczną. Mężczyzna posiadając prawa wyborcze związane z tym, co polityczne i zewnętrzne. Ko kobieta, pozbawiona tego prawa, jest tutaj ściśle związana ze sferą domową. Jest ona matką. Pełni funkcję wychowawczyni dzieci. To staje się bezpieczną bez pomocy, separowaną od świata zewnętrznego w tym realiów rozwijających go się kapitalizmu. kapitalizm. Pisuje się to definicja rodziny stworzona przez Bronisława Malinowskiego. Według niego rodzina jest grupą różniącą się od pozostałych, ulega umiejscowieniu, udomowieniu, zajmując się wychowaniem dzieci, a jej członkowie związani są silnymi więziami emocjonalnymi. Badacze z lat 50., podważając znaczenie rodziny naturalnej skupili się na relacji matka-dziecko, pomijając rolę mężczyzny. Matka staje się tutaj faktem biologicznym, elementem natury, która połączona jest z więzami krwi z dzieckiem. Natomiast znaczenie ojca jest bardziej kulturowe niż naturalne. Pełnienie równ społecznych jest związane z tym, jak dana płeć kształtowana jest w środowisku kulturowym. Dziecko, ucząc się zachowań danych dla odpowiednich płci, w procesie socjalizacji i ekulturacji nabywa kompetencji, które wiążą się z przestrzenią w domu oraz poza nim. Czterema głównymi elementami tego procesu są rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła oraz mass W okresie dziecięcym głównym sposobem na nauczenie się kulturowych bólów są na przykład zabawy. Chłopcy i są adresatami zabawek, które są zróżnicowane zależnie od płci. Dziewczęta uczą się, jak być czułymi matkami, mając do dyspozycji misie, wózki i larki, bawiąc się na przykład w domu. Chłopcy natomiast stawią się samolotami, samochodami, które można bezpośrednio skojarzyć z przebywaniem poza domem. Ich zabawy są nastawione na przygodę i znacznie zwiększoną aktywność, która nie kojarzy się bezpośrednio ze środowiskiem domowym. Jeszcze przed reformą oświaty dzieci w szkole, dzielone na grupy według płci, uczyły się umiejętności praktycznych, które przekładać się mogły na ich rolę w przestrzeni domowej. Chłopcy brali udział w zajęciach stolarskich i technicznych, a dziewczynki uczyły się szycia oraz gotowania. Ciekawym jest fakt, że podział ról i edukacji z uwagi na płeć, wywodzony jako z przyczyn naturalnych, przez długi czas był podtrzymywany przez nauki biologiczne oraz podręczniki do nauki biologicznej. W artykule jajo i plemnik, naukowy romans, Emily Martin wykazała, że w popularnych i co więcej naukowych opisach rozmnażania, wizerunek jaja i plemnika jest oparty na stereotypach podstawowych dla naszej definicji kobiet i mężczyzn. Otóż po przeprowadzonych przez siebie badaniach Martin opisała, iż jajo kobiety przedstawiane jako duże, pasywne, nieruchome, a plemniki są małe, niezmiernie aktywne i pełne energii. Ponieważ jajo jest pasywne, to niezależne od plemnika. Jajo kojarzone jest z bezruchem, wytwarzaniem bezpiecznego otoczenia dla potomstwa, a plemnik z ruchem, aktywnością i działaniem. Z kolei narządy płciowe kobiet postrzegane były jako biologicznie zależne, podczas gdy narządy męskie jako autonomiczne, funkcjonujące niezależnie i w izolacji. Ruth Herzberg opisała to w ten sposób. Lęcz nie jest w żaden sposób bardziej niezależny od swojego otoczenia niż jajów. A jednak chęć, aby tak właśnie było, skłania biologów do wspierania poglądu, zgodnie z którym to kobieta, zaczynając już od jaj, jest bardziej zależna niż mężczyzna. Po tym krótkim opisie stwierdzić można, że zaskakująco kobiecą zachowuje się jają a męsko plemnik. Chociaż fakty w biologii nie zawsze są tworzone w kategoriach kulturowych, w tym właśnie przypadku tak się stało. Ilość treści metaforycznych w opisach zapłodnienia to jak bardzo podkreśla się różnicę między jajem a plemnikiem. Podobieństwa do kulturowych stereotypów zachowań kobiecych i męskich tworzą podręcznikowe podstawy do późniejszego podziału płci, także w przestrzeni domowej i publicznej. Wprawdzie wraz z rozwojem badań, pojawianiem się nowych danych, te opisy naukowe są modyfikowane, a wraz z nimi treści kulturowe, jednakże nadal nacechowane są swoistymi stereotypami. Dlatego też niejako biologicznie kobieta przypisana została do sfery związanej z domem, dziećmi, przyrządzaniem pożywienia, bycia matką, a mężczyzna do sfery związanej z aktywnością zewnętrzną, zdobywaniem, także przyszłej wybranki publiczną, niezależną i energiczną, wymagającą podejmowania decyzji i ryzyka. Na tym przykładzie widać, jak modele, za pomocą których biolodzy opisują swoje dane, mogą mieć istotne efekty społeczne. Importowanie kulturowych wyobrażeń o pasywnych kobietach i energicznych mężczyznach do osobowości gamy, to z drugiej strony wprowadzanie wyobrażeń społecznych do przedstawień przyrody, by stworzyć następnie trwałe podstawy ponownego importu tych samych wyobrażeń jako naturalnych wyjaśnień fenomenów społecznych. Skutkuje to wpisaniem stereotypów w strukturę komórki, co z kolei przyczynia się z drugiej strony do uznania ich za naturalne, a w związku z tym przypisane im możliwe do zmiany. Obawiane przez nas podziały na kobiece, domowe, męskie, publiczne, te naukowe kreacje miały znaczący wpływ na stworzenie i podtrzymywanie wyobrażeń o ich naturalnym pochodzeniu. Częstokroć funkcjonując niezależnie od najnowszych odkryć i osiągnięć nauki, które już w tej chwili opisują proces rozmnażania od funkcji i w zupełnie inny sposób. Treści te są następnie w odpowiedni sposób organizowane i przekazywane w procesie edukacji i socjalizacji dzieci w celu przystosowania ich do pełnienia odpowiednich, pożądanych ruch w sferze domowej i publicznej. Według stanie już można powiedzieć, że całe życie społeczne jest genderyzowane, a wygodone, jak kobiece męskie rządzi nie tylko naszymi subiektywnymi tożsamościami, ale także koncepcjami, które strukturyzują nasze potęczne myślenie oraz codzienne działania. I ważną w tym względzie jest oczywiście przestrzeń domowa. Ludzie rozmieszczeni są w przestrzeni, która nie jest jednak wyposażona w określone dobra w równym stopniu dla wszystkich. Przestrzeń jest zróżnicowana, a jej mieszkańcy mogą jedynie walczyć o to, by zająć dogodne dla siebie miejsce. Można je postrzegać w skali jako płaszczyznę oddziaływań społecznych, która ulega przekształceniom, np. planowaniu przestrzennemu, który jest w osobistej interesy. Samo umiejscowienie przestrzeni silnie wiąże się z posiadanym statusem – prestiż, wykształcenie, dochód, władza, który gwarantuje dostęp do pewnych elementów. Ma to ogromny wpływ na to, jak przestrzeń jest organizowana. Trudno więc mówić o przestrzeni jako zjawisku obiektywnym. Ulega ona bowiem przekształceniom i nadaje się jej odpowiednie znaczenia. Jest ona jednorodna, a wręcz przeciwnie, powiązana ściśle na przykład ze sferą ekonomiczną. Rodzina może zamieszkiwać dom jednorodziny na obrzeżach miasta lub mieszkanie w centrum, w dzielnicy bogatej lub biednej w różnych regionach kraju. Idąc tym tropę możemy wyróżnić również sferę ściśle domową, na którą nakładają się odpowiednie role i statusy, które dokonują przekształceń w jej ramach. W podstawowym ujęciu kuchnia może stanowić terytorium kobiety, która przyjmuje tutaj rolę tak zwanej matki gastronomicznej i pełniąc szczególną pozycję, to ona decyduje, co i kiedy domowicy będą jedni. To ona również serwuje posiłki, bezpośrednio wydając je na stół. Pozostała część rodziny wydaje się więc być uzależniona od kobiety. Domowe obiady są synonimem kulinarnego bezpieczeństwa i stanowią opozycję wobec jedzenia podawanego w restauracjach i stopówkach. Matka, uzależniając od siebie pozostałych członków rodziny, jest dla niej niezbędna. To kuchnia jest miejscem, gdzie kobieta może czuć, że jej pozycja w domu oraz w rodzinie jest stabilna. Pracując w kuchni, może przezwyciężyć strach przed marginalizacją jej roli. Nie mając bezpośredniego dostępu do żywności, rodzina zadowala się ciepłymi posiłkami wydawanymi przez kobietę. Kuchnia jest więc obszarem władzy kobiety matki, matki arkadu. Traci jednak swoją pozycję w dobie jedzenia ze sklepu z zewnątrz. Które może wszystko kupić, by potem szybko podczas i przygotować. Karmiącą funkcję matki przejmuje przemysł gastronomiczny i skojarzalny. W obecnych czasach możemy obserwować różne zmiany na polu wytwarzania domu i ról w to zaangażowanych. Warianty modelu rodziny, relacje między kobietami i mężczyznami, funkcjonowania domu legają nieustannym przemianom w zetknięciu z, z życiowymi sytuacjami. Jak podaje jest też? Dychotomie domowe, publiczna kobieta-mężczyzna, kobiece męskie. Nie do końca przystaje do tego, co się dzieje w rodzinach, które obserwowałam. Częstokość używane w powszechnym dyskursie podziałów mają wymiar tylko symboliczny. Okazuje się, że to co prywatne i to co publiczne nie jest odrębne ani autonomiczne. Obydwie sfery przenikają się i nakładają na siebie. I zarówno kobiety jak i mężczyźni obecnie są po prostu aktywni na obu płaszczyznach. Można mówić o takiej fazie przejściowej władzianiu się partnerskiego modelu w odniesieniu do podziału pracy na rzecz domu oraz rodziny. Natomiast sfera domowa i odgrywania w niej role wiecie, jest zestawem określonych działań, które ją tworzą. I te działania można podzielić w taki sposób, sprowadzany jest do czynności sprzątania, naprawiania, dekorowania, prania, robienia zakupów, płacenia ratunków, gotowania, opieki nad dziećmi, kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami. Natomiast w odniesieniu do mężczyzn mówi się, że ma, posiada, założył rodzinę. Ogólnie rzecz biorąc jest w jej posiadaniu, jest jej właścicielem, co podnosi jego społeczno-kulturowy prestiż. Nie mówi się o tym, że mężczyźni są rodziną lub ją tworzą. Brakuje odpowiednich źródeł, które opisywałyby miejsce mężczyzny w przestrzeni domowej. Na podstawie własnych doświadczeń oraz zwykłych stereotypów każdy z nas mógłby takie miejsce wskazać. Jednak temat ten został zaniedbany przez badaczy na rzecz dokumentacji dotyczącej kobiet. Jest to więc wątek, który może stać się początkiem dla rozległych badań. W praktyce jednak no, mężczyźni oczywiście tworzą rodzinę i angażują się w sferę domową w tej obecny. A także mają bezpośredni wpływ na organizację gospodarstwa domen, domowego oraz dzienność. A więc ta sfera domowa nie jest tylko i wyłącznie domeną kobiet. W społeczeństwach zachodnich próbuje się przypisywać kobiety i mężczyzn do odrębnych kategorii moralnych. Społeczna organizacja moralnej odpowiedzialności, która wyłoniła się do epoceń industrializacji jest główną drogą, jako główną drogę do jednostkowego rozwoju kobiety i samorealizacji, wskazywała opiekę nad bliskimi oraz dbanie o innych. Z kolei od mężczyzn oczekiwano, że będą dzielić się profitami płynącymi z indywidualnych osiągnięć. Obecnie jednak tym podział ulega zmianie. Role płci nie są już tak jednoznacznie określone. Pojawia się pytanie o to, w jaki sposób mężczyźni i kobiety negocjują konflikt pomiędzy sferą publiczną a domową. W zetnięciu z nas rzeczywistością, zmianami w sferze politycznej, społecznej i w szczególności ekonomicznej podlegają nieustannej negocjacji i korekcie, gdyż wcześniejszy podział został uwalony. Także w sensie naukowym stos się i nie sprawdza się w panujących warunkach. Wpływ na to także, wpływa na to także wzrastająca samoświadomość kobiet oraz ogólna tendencja do poddania krytyce nierówności płci i jednoznacznego kategoryzowania i umiejscowienia hierarchii społecznej. Dodatkowo rozwój nauki i badania prowadzone nad płcią kulturową pokazują jasno, że przedstawione przez nas dychotomie, domowe publiczne, kobiece męskie mogą być ideologicznymi konstruktami, które usprawiedliwiały i podtrzymywały istniejącą nierówność i niekoniecznie muszą odzwierciedlać realia. Thank <laughs> you.